Księga Objawienia, pierwszy rozdział, przeczytajmy wiersz dziesiąty. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby. Czwarty rozdział, pierwszy wiersz. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną. Piąty rozdział pierwszy wiersz. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę, zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. Szósty rozdział pierwszy wiersz. I widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci. I usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący, chodź. I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk i dano mu koronę. I wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. 14 rozdział, pierwszy wiersz. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane Jego imię na czole i imię Jego Ojca. I usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód, jakby łoskot potężnego górzmotu. A głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy grających na swoich harfach. Szósty wiersz. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem. Czternasty wiersz. I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego. Mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. Piętnasty rozdział pierwszy wiersz. I widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny, siedmiu aniołów z siedmioma ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. Szesnasty rozdział pierwszy wiersz. I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów. Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. Osiemnasty rozdział, pierwszy wiersz. Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. Dziewiętnasty rozdział, pierwszy wiersz. Potem usłyszałem, jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu Naszemu. Jedenasty wiersz. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Siedemnasty wiersz. I widziałem jednego anioła stojącego, na stojącego w słońcu. I dwudziesty rozdział. I widziałem anioła stępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I dwudziesty pierwszy rozdział. Jeszcze dwudziesty rozdział, jedenasty wiersz. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I dwudziesty rozdział, pierwszy wiersz. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przeozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donosny, donośny głos stronu mówiący oto przybytek Boga między ludźmi. I przeczytałem te liczne wiersze z Księgi Objawienia, które, w których pojawia się ta myśl, że Jan widział, Jan słyszał i zobaczył. I widzimy tutaj całą masę różnych obrazów które do dzisiaj napawają nas zdumieniem, próbujemy je zrozumieć, próbujemy je rozszyfrować. Ale ta myśl, którą chciałem tutaj przedstawić, to to, że Jan widział, Jan słyszał. I może dzisiaj nikt z nas nie będzie miał takiej łaski, aby oglądać tego typu wizje, czy słyszeć tego typu głosy. Ale jestem przekonany, że Bóg chce, abyśmy dzisiaj coś zobaczyli. Jestem głęboko przekonany, że jeśli mamy uszy do słuchania, to możemy dzisiaj usłyszeć Boga. I myślę, że jest to tragedia, kiedy ludzie przychodzą na nabożeństwo i nie słyszą i nie widzą. Owszem, słyszą i widzą, tak jak wszyscy inni ludzie. Słyszą muzykę, słyszą pianino. Słyszą perkusje, słyszą ludzkie głosy, widzą osoby, które wstają, klękają, modlą się, widzą krzesła, widzą ściany. Ale nie o takim widzeniu, nie o takim słyszeniu mówię. Mówię o takim widzeniu, o takim słyszeniu, jakie było udziałem Jana i wielu innych, którzy w Dzień Pański popadali w zachwycenie, których serca otwierały się na objawienie Boga, i którzy widzieli, i którzy słyszeli. I bracia i siostry, modlę się, abyśmy byli w gronie, abyśmy nie byli ludźmi, którzy znają Boga z ust innych, ale byśmy byli ludźmi, którzy doświadczają Boga, którzy słyszą Jego głos, którzy oglądają Jego wizję, przed którymi w których sercach jest ta, ta zdolność widzenia, o którą apostoł Paweł się modlił. I w liście do Efezjan mówi, modlę się, aby Bóg oświecił oczy waszych serc. Bracie i siostro, jeśli dzisiaj tutaj jesteś i nastawiony jesteś na oglądanie człowieka czy ludzi i słuchanie tego, co ludzie mają do powiedzenia i zaśpiewania i pomodlenia się, wierzę, że to słowo wzywa cię, abyś Uważnie się wsłuchał. Ja abyś modlił się Boga, do Boga, aby namaścił Twoje i moje duchowe oczy. Abyśmy oglądali, abyśmy widzieli to, czego ludzkie oko nie jest w stanie dojrzeć. Amen. Amen. Powstańmy, bracia, siostry. Módlmy się o to. Kochany Panie nasz, Otwórz nasze oczy, namaść je Twoją maścią, aby nikt z nas nie był duchowym ślepcem. Otwórz nasze uczy i daj nam słyszeć Twój głos dzisiaj, Twoje żywe słowo, poruszające nasze serca. Prosimy, kochany Panie, o Twoje objawienie pośród nas. Chcemy więcej niż tylko nauki, chcemy więcej niż tylko zrozumienia do naszych umysłów, Pragniemy, Panie, Ciebie, Twojego objawienia, Twojego głosu, który rozbrzmiewa w naszych sercach jak głos trąby, także nie możemy pozostać obojętni, niewzruszeni. Prosimy, prosimy o Twoje łaskawe działanie pośród nas i Twoje objawienie się nam. Oczyś nasze serca i przygotuj je, Panie, abyśmy mogli usłyszeć Twój głos. Amen.